BOOK 2ิบอ91 91อนุประโยครองลงมาที่หนึ่งข้ z ค d า z ที n ห Z ึ่งข้อควา z ที่หนึ e ง หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น może jutro pogoda będzie lepsza może jutro pogoda będzie lepsza คุณ <c> ท <oughs> ราบได้อย่างไร skąd pan, pani to wie? ด้อย่างไรท่นผู่ดง่านหวังว่านัดนจะ้ดีขึน้น Mam nadzieję że będzie lepsza Mam nadzieję, że będzie lepsza. katą On p r z y j d z i e na pewno. On p r z y j d z i e na pewno. ner Czy to jest pewne? Czy to jest pewne? Dışan r u l a y o r ki g e a i r Wiem, że on p r z y j d z i e Wiem, że on p r z y j d z i e c o m a n e On na pewno zadzwoni. On na pewno zadzwoni. Czymy? Naprawdę? Naprawdę? Decian, że on b ę d z c h ł o m a Sądzę, że on zadzwoni. Sądzę, że on zadzwoni. Wiademka, n e n o To wino jest z pewnością stare. To wino jest z pewnością stare. Kunrneru. Wie pan, pani, to na pewno? Wie pan, pani, to na pewno? d i c h a n kieda man k a e Przypuszczam, że ono jest stare. Przypuszczam, że ono jest stare. หัวหน้าของเราดูดีมาก Nasz szef dobrze wygląda. n a s z ุณคิดอย่างนั้นไหมคุณคิดอย่างนั้นไหม Tak pan, pani, uważa? Tak pan, pani uważa? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Uważam, że on wygląda nawet bardzo dobrze. Uważam, że on wygląda nawet bardzo dobrze. Huána má fanów, na pewno. Szef ma dziewczynę. Szef pewno ma dziewczynę. Czy myślisz, że to prawda? Tak, p a n p a n i naprawdę uważa? Tak, p a n p a n i naprawdę uważa? เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแ ล, ล, ล, ล, ล, ล, ล้ว To całkiem możliwe, że ma dziewczynę. To całkiem możliwe, że ma dziewczynę.